Siema ludzie! Przychodzi pora na czwartą część z cyklu Historia Polskiego Podcastingu, takiego mojego podcastingu, którego słuchałem, który przeżywałem i który wciąż tkwi w mojej pamięci. Budzi takie nostalgiczno-podobne uczucia. I tak, poprzednie dwa odcinki były pełne nazw, nazwisk. Przeładowane były przykładami podcastów, czy to takich bardziej autorskich, czy też tematycznych. A i tak pominąłem sporo projektów, o których fajnie by było przecież wspomnieć, no a parę z nich ominąłem celowo, żeby poświęcić im więcej czasu tutaj. To takie moje osobiste perełki, które chciałem wyróżnić. I tak, pierwszym elementem układanki jest taki puzelek, raczej klocek by tutaj bardziej pasowało. Klocek, który wzbudzi Was najmniej kontrowersji, wzbudzał zawsze najmniej kontrowersji spośród tego zestawu, jest to Filip Dawidziński. Bezkompromisowy, nieprzewidywalny, nieobliczalny, oryginalny, czyli po prostu Filip Dawidziński. Z podcastu Nie Tylko dla Orłów jeden z filarów polskiego podcastingu który wciąż od 10 lat trwa na posterunku zaczął jako jeden z pierwszych no i mam nadzieję że obecnie nie jest jednym z ostatnich przedstawicieli podcastu autorskiego chociaż niewiele już takich głosików się utrzymuje te 10 lat podcastingu zrobiło e, z ludźmi dużo dobrego ogólnie rzecz biorąc e, stworzyło dużo fantastycznych znajomości kilka przyjaźni Kilka też nienawiści, mówiąc szczerze, ale są czasem też takie chwile, kiedy jedziesz przez cały, cały świat e, tylko po to, żeby usłyszeć taki chrobotliwy, dość e, kuszący mimo wszystko e, głos. To nie jest ta ciężarówka, która jest po prawej, tylko to jest ten głos e, po lewej. Głosie? No nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, nie bądźmy ogrodnikami. Tak, e... Zacząłem go słuchać dosyć późno, kojarzyłem jego postać oczywiście ze wspominek różnych innych nadawaczy, nawet coś tam próbowałem słuchać sobie, co to jeszcze wtedy trio, nie tylko Orłowskie opowiadało, bo, no bo tak, przez długi czas był to podcast prowadzony przez kilka osób, grupę znajomych, Dlaczego ona się rozpadła, no to muszę przyznać, nie wiem. Nie wnikałem już w te szczegóły, o ile kiedykolwiek były upublicznione. Może gdzieś tam są jakieś zakurzone teczki, tajne akta. Może to trudny charakter Filipa dał o sobie znać i zamordował towarzyszy. Może po prostu każdy poszedł w swoją stronę, a nagrywajka została w jego ręku. W każdym razie, parokrotnie próbowałem tego słuchać, ale... Ale jakoś tak to do mnie nie przemówiło. Nie mogłem się wkręcić w słuchanie odsetnego stok, któregoś odcinka, a naprawdę, naprawdę nie chciało mi się nadrabiać wcześniejszych. Wtedy yy, miałem, wtedy miałem po prostu czego słuchać. Świadomy byłem, że jakieś nie tylko dla orłów gdzieś tam majaczy w tle, ale omijałem je. Nie dla sokołów. Nie, nie dla nie mew. Nie, nie dla wróbli. Nie, nie dla wron. Dawid Filipczyński. Podcast tylko dla orłów. Na dobre zacząłem słuchać od serii wycieczkowej American Experience. I to chyba odcinek z Las Vegas. Odcinek, w którym Filip nieco się tak pouzewnętrzniał. To ten odcinek kupił mnie zupełnie. Tak, ten właśnie odcinek i choć już dawno stuknęła 500 jeśli chodzi o odcinki, to ja żadnego z nich nie opuściłem. Pomimo tego, powiemy, bo rzadko podajemy w podcaście datę, kiedy nagrywamy, ale nagrywamy to w lutym, pod koniec lutego. Jesteśmy, jesteśmy w ciepłym kraju. Na razie nie mówimy, w jakim kraju jesteśmy, bo to jest tajemnica, jeszcze nie powiemy. Katarzyno, chciałbym się spytać, dlaczego zdecydowałeś się na wakacje tutaj z kierownikiem? Cóż, podobno kierownik ma złą opinię. Myślę, że to nie chodziło o kierownika. Nie? Odpowiedź na to, jakie są to odcinki, staje się bardzo bliska odpowiedzi na pytanie, jaki jest Filip, albo na jakiego się kieruje, chociaż w sumie komu by się chciało przez tyle czasu robić coś wbrew sobie. Tak więc, mimo że Filip chroni nieco swoje życie prywatne przed mikrofonem, to jest to jak najbardziej podcast lifestyle'owy, audioblogowy do bólu.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 Co róż są długaśne wstawki montażowe, czasem aż irytujące to jest, prawdę mówiąc, no bo chcesz sobie posłuchać głosu człowieka, a on w ciebie wali kanonadą promosów, wstawek muzyczno-montażowych, przeszkadzajek. Ech odcinki, jeśli chodzi o czas, mają zawsze okrągłą liczbę minut. Tak należy, Filip należy do tej niewielkiej garstki osób, które mają to niezrozumiałe przeze mnie zachowanie, że zawsze się starają, żeby kończyć na 0,0 sekund, żeby tak były okrągłe jakieś wielokrotności, 5 minut, 10 minut, te ich odcinki. Sam do tych osób należy. Yy, I tak, Podzielone są też odcinki w nie tylko dla orów na tematyczne sezony. Gość potrafi przez miesiąc walić 2 3 odcinki na tydzień, żeby potem przez pół roku milczeć. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście poznańskim. Dzisiaj zapraszam Was na godzinny podcast o moim mieście w troszkę takim lekko... Ogólnie Wam powiem, nie najlepszym nastroju, ale postaram się to zmienić i w ciągu najbliższej godziny e, chciałbym Wam e, przedstawić mój Poznań piosenny, piękny i mój. Poznań to moje miasto rodzinne. Kocham to miasto jak żadne inne. Zatem zapraszam Was na dzisiejszy godzinny odcinek. Obywatele, mieszkańcy Poznania Obywatele, mieszkańcy Poznania Robotnicy, czy inteligenci, młodzież, Mówią do was głębokim bólem Bo to nasze piękne, znane ze swojej pracowitości i zamiłowania do porządku Miasto stało się terenem zbrodniczej prowokacji, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego poznaniaka i które społeczeństwo, całej swoich sił stanowca potębia. Obywatele, mieszkańcy Poznania. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Nie tylko dla orłów. Nie tylko dla orłów. Pracujmy wspólnie, aby pracowitość, gospodarność, patriotyzm Poznania w jeszcze większym stopniu przyczyniały się do rozkwitu naszej ojczyzny. Nie, nie tylko dla no No i jako ten filar podcastingu to sporo też się udziela. Widuje się z ludźmi, bawi się w różne wspólne inicjatywy, prowadzi katalog podcastów, ale w moim mniemaniu jego największym dziełem jest archiwum podcastowe z olbrzymią masą starych i nowszych podcastów. Cudowny człowiek, prawda? rany przyłóż, jak się by można tam na niego gniewać, no, ja się może na niego nie naciąłem, ale z opowieści słyszałem, że jest zarozumiały, wszystko wie najlepiej, obrażalski jest i ma wysokie czoło. I klocki Lego lubi. Ale klocki to akurat są fajne, więc to nie jest wada. Wielka Gra. Dzień dobry. Oto dzisiejsze tematy. Ssaki oceanii, wyprawy Napoleona, muzyka lat 60. Na dziś nie jest przewidziany. Będzie najprawdopodobniej za 4 miesiące. Podcast nie tylko dla orłów. 4 lata ciągłej nauki. Nie tylko dla orłów.com. Czas na drugą ważną osobistość podcastową. Ten gość budzi już znacznie więcej emocji. Pichąd! Marcin Czerczak. Na takie uszy zamknijcie oczka, bo pichąd właśnie nadchodzi. Mm -hmm. Jest na słuchu i nie jest na poczka, mm -hmm. wie dobrze o co tu chodzi. Mój głos mam na normalnie, jak się terrarium. Poczki wybiegły ze swojego fokarium, czas zacząć już pichontarium. Nie był w świadku podcastowym przez długi czas, ale narobił dużo. Zaczęło się od hukowiska, w którym razem z Diablo, a później z Kamaszynem gadali o różnych ciekawostkach, na które natknęli się w ostatnim czasie. Trochę podobne to było do dzisiejszego Inside Baseball, ale miało y, łagodniejszy przebieg, y, spokojniejszy. Hukafon. Nieco dziwna audycja. Dość pokrętnie prowadzone. Przez mrocznych prowadzących. Posłuchajcie więc Pichąda i Diabla, a nigdy więcej już nie zaśniecie. A może jednak zaśniecie. Najnowsze odcinki zawsze na Nagrywał też z Filipem Szareckim Lifehack Podcast. To już słabsze było. Po prostu omawiali tam różne dziwne, triki, które niby to mogą ułatwić życie, ale w praktyce są po prostu niewygodne. No tak, jasne. Fajnie jest posłuchać, jak z bluzy zrobić plecak, ale w sumie to samo można się dowiedzieć, wchodząc na jakąś stronkę z obrazkami albo takimi właśnie lifehackami. No i poza tym, chodź sobie człowieku z takim plecakiem, ale odcineczki były krótkie i luźne. Nagrał też kilka odcinków w ramach podcastu o ASG. Sam nigdy nie latałem po lesie z karabinkiem, ale super się słuchało opowieści grupy pasjonatów. Czy mogę wynająć wannę na pół godziny? Niestety nie. Dlaczego? Dlatego. A, ale dlaczego? Ale dlatego. Ale jak muszę? Ale niestety, do wanny się nie robi. Ale ja chcę ją wynająć. Ale w jakim celu? Muszę, muszę nagrać podcast. Ja myślę, że w innym celu. Nie, w celu podcastu nagrania. to widzę. I tak, każdy prawdziwy podcastowiec musi prędzej czy później nagrać hmm, odcinek zwany. Za to jego największym dziełem i sam on mówił, że to było jego największe dzieło, no to jest zamknięty już podcast o bezdomnych. Zaczął się gość udzielać w jakimś ośrodku pomocy, i zrobił serię świetnych reportaży. Część to były opowieści bezdomnych. Parę razy wypowiadała się pani pracująca w tym ośrodku. Nagrał też coś z pracy y, takiego wolontariusza na ulicy. Co tutaj dużo mówić. Ponadprzeciętny projekt, bo ukazujący problem bezdomności w sposób ciekawy od stron y, not takich... Takich, które by mi do głowy nawet nieraz nie przyszły, że to w tym siedzi, o to w tym chodzi. Tak to wygląda. Oczywiście, jak już wspomniałem, większość bezdomnych nie chce iść do schroniska. I wtedy nasza praca polega na utrzymywaniu kontaktu, budowaniu pozytywnych relacji, pozyskiwaniu informacji o ich stylu życia i metodach postępowania w różnych sytuacjach, udzielania doraźnej pomocy, jak na przykład dostarczanie ciepłych posiłków podczas mrozów, paczek żywnościowych, no to takich w różnych momentach, odzieży, obuwia itd. Muszę to jednak zaznaczyć, iż taka pomoc ma charakter raczej doraźny, bo nie chodzi nam przecież o to, aby ludzie ci myśleli, że mogą w ten sposób żyć przez resztę życia. Potem jeszcze Pichontarium stało się bardziej audioblogowe. Montażyk został ograniczony do absolutnego minimum i odcinki w zasadzie były monologami o tym, co tam akurat Pichonta interesuje. Zakręcił się gość koło radia na fali, zaczął prowadzić tam swoją audycję i na tym w zasadzie wszystko się skończyło. Próbowałem kiedyś słuchać co tam mówi, ale rozległe to było, nudne i takie no niefajne dla mnie. Rozmawiałem kiedyś z Andrzejem Famielcem, taka dygresja będzie, o tym, że sporo podcasterów przerzuca się w pewnym momencie na wideo. Jest taka tendencja. Martin tak zrobił, dekompresor coś z tym próbował, no i Pichon też. Zgodziliśmy się w głównym punkcie dyskusji, że jak ktoś tylko, tak tylko, w cudzysłowie, nakłada, dokłada wideo do tego, co mówił do tej pory, to znacznie mniej fajnie, fajne staje się to jako rzecz tylko do słuchania. Wyjątki od tego są bardzo nieliczne. O ile sporo podcastów słucham, to jakoś nie chce mi się marnować życia na ślęczenie przed monitorem i gapienie się w gadającą mordę. Wartość dodana przez wideo jest niewielka, a straty, które ponosi przy tym warstwa audio, nie wiem na czym to polega, ale no Coś się w mózgach ludziom przedstawia i gorzej się ich wtedy słucha. W tym tygodniu będzie o tym, jak się bardzo kitem stoi, jak bardzo przepełniony jest bezkresną masą głupot. A że Pichon z Pichon wiesz, niczego się nie doi. Opowiedzieć bardzo chcę wam właśnie odbyć raz o nich, Ty pokaż się, co się przez te pisze, chociaż nie wiem, bo kasusze. Teraz będzie mówił Pichon. Cholarium przerwie ciszę i rozerwie was na strzęby i na pewno nie pozbiera porzwała i namiesza w waszych mózgach, z merach O cholera, coś się stało, rym się zmieni, jest inaczej, jak ja teraz to na winę Mam rozpinę, czuję winę, dalej płynę, trzymam linę, zmijam linę, ręce świnę o dalej, czość do przodu, muza leci, ludzie słyszą, w Sobihon Skanduje, nie nasycą się, więc ciszą Staję, więc gotowy Mijam przecie z głowy. Wcześniej sobie napisałem. Ten tekst chociaż jest jałowy. Więc wracając do tematu, w tym, tym odcinku pichontarium. Będzie kilka dziwnych rzeczy, różnorodnych jak ma Czyli w skrócie powiem o tym, jakie w głowie na obu siedzą. Posłuchamy innych, którzy czasem tylko brezą. Jeszcze słowo wyjaśnienia czemu w ogóle wam rapuję Nikt mi nie chce nabić promo, więc jak umiem się lasuję. Wyszypuję, komkopuję, podcastujesz, to nie truje. I tak sobie kontempluję Nagraj mi coś, nie bądź Taki, jaki, jaki, jaki Wybacz, jakiś, taki, jakiś, taki Kurde, nie nagrywać Dobra, wracamy do Pichonta Sporo kooperacji podcastowych ma na koncie Sam też z nim w sumie osobiście nie miałem nigdy do czynienia I bardzo mnie zdziwiło jak go wszyscy nienawidzą? Mają pretensje do niego. Część osób ma żal, że, że próbował rozkręcić serwis, który miał zebrać pod swoim sztandarem kilka podcastów. I serwis ten sugerował, że są to wszystkie podcasty, najlepsze polskie podcasty. A no, a na inne się można wypiąć. Tak przynajmniej ludzie to odbierali. O, jest o tym fajne promo.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 Nie! <śmienic> tu Kingla, Nie, przestańcie! Nie, nic nie wiem! Nie. nie. No więc pytam ostatni raz, gdzie znajdę polskie podcasty? Kingla, Kingla to! A. A. A! Nie! Nie! No więc słucham, gdzie? No dobra powiem, u Pichonta! U niego wszystko jest, on jest najlepszy! Pichąd! Pichąd! Wszystko u niego! Wszystko! Najlepsze! I on najlepszy! Wszystko! Aaa. To ja już chyba sobie pójdę. Trzeba oszczędzać prąd. Ktoś ma żal, że zrobił straszny kwas na wzlocie podcasterów. Ktoś jeszcze ma żal o trudną współpracę z nim. W ogóle przypięto mu taką łatkę mąci wody. Nikt chyba nie ma na koncie tyle spin co on, a ja tam, no nie wiem, mnie się tam fajnie go słuchało, no może ostatnie lata jego działalności nudnawe były, tak... Smutnawo się troszkę zrobiło, ale do czasu, bo bo, bo... bo... bo... bo... bo... bo... bez kitu! Tak, tak, tak. To jest trzecia z wyróżnionych przeze mnie niesamowitości świata podcastowego. Jest to jedyny podcast, którego wysłuchałem wszystkich odcinków, poza paroma pierwszymi, które gdzieś zaginęły w czasoprzestrzeni. Yyy... Przesłuchałem wszystkie co najmniej dwukrotnie. Albo i trzykrotnie, jakby dobrze policzyć. Co najmniej. Lubię goździki małe i duże. Lubię je wsadzać tu i tam. Rzecz tak super, ultra, rozwalająca. Mózg, że, że, że, że... Paskudztwo! Z jakiś. Powodów grono psychofanów tego podcastu nie było zbyt szerokie. Sporo poważnych podcasterów ganiło ich, że żarty z tematów, o których nie mają pojęcia, nie są zabawne, że żarty z niepełnosprawnych, z religii, starych ludzi i martwych płodów nie są zabawne. Kiedy oni właśnie udowadniali, że są zabawne, starczyło tylko wyłączyć mózg i przyjąć ich konwencję, a trudno było zachować poważną minę. Obrażali wszystkich wokół, bardzo często obrażali słuchaczy. Nie przebierali w tym, w słowach były odcinki, w których kurwy sypały się tam gęsto, ale w sumie mimo to nie było to takie prostackie. Było bardzo abstrakcyjne. Było błyskotliwe, dynamiczne, było zabawne. Robiło lewatywę mózgu i wsypywało do niego konfetti dziwnych rozkmin. Podcast na! No! Powiedz, paskudztwo! Po co ja się nawet wysilam, i tak nikt nie słuchał. To tego? jest niemożliwe. Za każdym razem, jak to oglądam, widzę po prostu taką trajektorię śliny, która przelatuje mi przed oczami. I zawsze się zastanawiam, czy, czy odegrać taką scenę jak z reklamy jakiegoś płynu DAF czy coś, żeby wskoczyć w to i wykąpać się w tym jak ciepłym letnim deszczu, czy może zostać z boku i być bardziej ignorantem na dzieła natury. Widziałeś kiedyś, kiedyś mężczyznę w reklamie Daw Musiał być. Byś zniszczył cały wizerunek tej firmy. A czy DAF nie robi przypadkiem jakichś też płynów w czy Może. Co to było? Chyba Nivea Co jakiegoś? to było? To był smok. Nie wiem. Może na starość ludzie tracą poczucie humoru i inni podcasterzy nie rozumieli tego, co słuchali. Ja jednak jestem inteligentny... I wiedziałem, że jak naśmiewają się z takiej religii w oparciu o straszliwe bzdury, o stereotypy i nawet nie starają się dojść do tego, co, w co w rzeczywistości wierzą ludzie, przez nich wyśmiewani, no to, to wtedy to zrobić wystarczyło i wtedy zamiast irytować się, że są skończonymi kretynami i ignorantami, bo są, to świat w ich oczach jest naprawdę kuriozalny i... i i to, co widzą, ma olbrzymi potencjał do żartów. A skoro ma potencjał do żartów, dlaczego by tego nie wykorzystać? Dlaczego by tego nie wyśmiać? Dlaczego by nie zrobić, żeby było fajnie? Wyobrażasz sobie staruszka z balkonikiem, właśnie tak jak mówisz, kiedy traktuje jak rower, i wyobrażasz sobie, że na tym balkoniku są przerzutki. <śmiech> <śmiech> <śmiech> to, Dzień, jak idzie balkonik z balkonikiem, górka. <śmiech> <śmiech> <śmiech> w zasadzie y, to było ich trzech. Igor... Michał i sera. W późniejszych odcinkach zamiast sery pojawiał się jeszcze Ochman. Czasem też sam Michał z Igorem coś nagrywali. Każdy miał wcześniej przygotowane jakieś tematy i, no i gadali o tym. Ja bym nie kupił w takim przeciętnym, spożywczym sklepie, nie pamiętam przerywając sobie, wchodząc sobie w słowo, ale znowu nie na tyle, żeby totalna ciapka z tego była. Rozkmina goniła rozkminę, często pojawiały się piętrowe żarty. Naprawdę w mało którym odcinku dynamizm siadał. Mieli świetne intro, w fajny sposób zaczynali odcinki, na koniec też charakterystyczna melodyjka i wycięty jakiś gag z wnętrzności odcinka. Wszystko też w bardzo przyjemnie, w przyjemnej takiej i wyraźnej dla ucha jakości. Odcineczki długie. No cudo! Może ja po prostu nie mam jeszcze dla dzieci Zdjęcie kroczę, kroczę zaraz po porodzie. Lepiej! Na pamiątkę! tego, że iż kobieta była w ciąży i żeby pokazać swojemu już tam kilkuletniemu dziecku po narodzinie łożysko w słoiku nie, robią odlew gipsowy brzucha ciążowego Myślałam, myśla, że powiesz, że zrobią rekonstrukcję jak to się stało. Nie, babki robią sobie odlewy gipsowe brzucha ciążowego rysują na nim jakieś wzorki w ogóle mega artystyczne i wieszają w wielkich ramach na ścianie. Ej, Mamo, by... mogę skorzystać z tej mniejszej wanny dzisiaj No nie wiem Ej, ale to by było dobre, tak jak niektórzy ludzie mają swoje popiersia, a tak masz swoje podbrzusze <śmiech> Tak masz siebie w mniejszej postaci Nie, nie uważacie, że to trochę przesada? <śmiech> tak a Ciupinkę! Ja się jakąś tą no ale dobrze, że robią odlew no, ale to było pokazane, że normalnie stoi sobie babka nie tak Aha. stoi sobie chyżą, rozegniżowana, zadowolona najwyraźniej i jakaś inna babka, wiesz, bierze takie płaty namoczone w gipsie i przykłada jej do tego brzucha oblepia jej cały ten brzuch i czekasz. aż stwardnieje i je czekasz dziecko się urusi i Ej, przez 5 godzin chce skrobać ten gips z pępką Ej, ale to, to, le, to lepiej, żeby lepiej, żeby robili odlew brzucha przed porodem niż odlew dziecka po porodzie tak, to, to... Ja, sobie, ja sobie myślę patrz, to, to, to mały ty kiedy jeszcze żyłeś, nie udusiliśmy Cię gipsem. I zaoszczędzili na nagrobku. Oh! Dobre! <grystanie> jakbyś stawiasz krzyż i na środku taki odlew dziecka. Oho. Będziemy zawsze Oho. pamiętać, jak wygląda. To są martwe płody. Nie, nie, nie, nie. nie, nie. To, nie są martwi, znaczy... to są martwi ludzie. Niestety, zaplanowane były tylko 100 odcinków było zaplanowane i po nagraniu tego setnego zamilkli na wieki. No, kiedyś tam jeszcze dograli później komentarz przy oglądaniu filmu, ale to już było nudne i mniej fajne. W ramach tego samego kanału RSS były też publikowane odcinki filmowe, takie z rozmową o filmach. Niezłe, ale o klasę gorsze od flagowego Beskitu. No i wypuścili też parę odcinków takiego dziwnego czegoś, czegoś takiego jak Igor zna słowa głównym celem tego tworu było robienie sobie jaj z ekipy, która omawiała odcinki w podcastofonie i często po nich jechała za właśnie niesmaczny humor i kurwy. I hej, oby było więcej tego typu hejterów, którzy robią innym na złość w taki właśnie sposób. Posłuchajcie. A teraz pod Państwem kolejny odcinek programu Igor zna słowa! A oto to was gospodarz Igor... Igor! Dziękuję, dziękuję! Witam wszystkich, dziękuję! Słowo na dzisiaj to... Jedzenie! Dziękuję wszystkim za uwagę. Byliście wspaniałą publicznością. Pamiętajcie, słuchajcie naszych no. następnych odcinków. i taki odcinek z jednym słowem miał być omawiany w przeglądzie podcastów. Bardzo, bardzo smutno mi, że nie ma już z nami Beskitu. Znowu ten podkładzik daj, daj, daj, daj, teraz, teraz. O tak! Bardzo smutno. Nie ma już z nami Beskitu. Ja na pewno nie zamierzam usuwać ich z moich prywatnych archiwów i... No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. To jeszcze nie koniec mojej osobistej, subiektywnej historii podcastingu, ale co usłyszycie za dwa tygodnie? Tego, tego to nie jestem pewien. Mam ochotę na rozmowę.